Shura no mić Dobrze, Gaj. Zostawimy Sasuke w twoich rękach. Mistrzu Jiraya. Hmm? Znajdź panią Tsunadę. I sprowadź ją. Spokojnie zrobimy to. Niedługo sprowadzimy ją do wioski. Huh? Huh? Naruto, zawsze lubiłem odważnych, młodych ludzi. Chodź, mam coś dla ciebie. Hmm? Lee stał się dzięki temu silniejszy. Czyżby? Co to? Co to jest? Ten materiał zatrzymuje wilgoć oraz gwarantuje całkowitą swobodę ruchów. No i ten wygląd trenując w tym kombinezonie poczynisz duże postępy. To jak druga skóra! Już wkrótce będziesz nosił go przez cały czas, tak jak li. Ja też go lubię! O, rady! <głos> Hmm, może chciałbyś damską torebkę do kompletu? Wypas, co? Hmm? Nawet o tym nie myśl. Popatrz na niego. Hm? <gryw> <gryw> Dobrze. Jesteśmy. Ha? To największe kasyno w tym mieście! Wiem, że to jego szukacie. Masz rację. A katsuki szukają właśnie Naruto. Teraz go mamy. Hmm. Co tam? Nie rozumiem, czego ci ludzie ode mnie chcą. Hmm. Przecież to wiesz, prawda? Nie zrozum mnie źle, Naruto. I mnie chodzi o ciebie. A o to, co jest w tobie. A co to właściwie jest? Jakiś okropny demon, który terroryzował wioskę? Dlatego wszyscy się go boją, tak? Tylko do czego on im jest potrzebny? Lis o dziewięciu ogonach przez całe wieki pojawiał się w przełomowych momentach, niosąc zniszczenie wszystkiemu, co znalazło się na jego drodze. Był tak potężny, że bali się go wszyscy Shinowi. Sam nie wiem, do czego ten potwór jest im potrzebny. To trudne pytanie, Naruto. Nie umiem na nie odpowiedzieć. Mogę tylko podejrzewać, że chcą przejąć kontrolę nad uwięzioną w tobie mocą. Nagiąć ją do swojej woli. Nie oszukujmy się. Tych dwóch na pewno będziecie ścigać. Taki jest twój los. Ale bez obaw. W końcu ja jestem przy tobie. No cóż, będę musiał szybko nabrać siły. Nie mam wyboru. Hmm? E, dobra! Znajdźmy tę Tsunadę, o której tyle mówiłeś. Pomóżmy sasukę i weźmy się wreszcie za prawdziwy trening. Ten dzieciak jest zorientowany na cel. Początek nowego treningu! Będę silny! Mają tu najwyższe minimum w mieście! Przestań marudzić! Idziemy! Zaczekaj! Hmm. Co znowu? Chodzi o tę piękną kobietę, której właśnie szukamy. Czy to właśnie jest pani Tsunade? Hej, nieźle mały, bystry z ciebie chłopak. A co, dlaczego pytasz? Powiedziałeś, że należy do legendarnych saninów, tak jak ty. To prawda. Co to za pytania? I ile ona ma lat? Tyle, co ja. Aha, to staruszka. Zaraz. To jest... To wszystko, co ma, Dostanę za to kilka żetonów. Idzie na całość! Wygląda na odważną. Kim ona jest? Żartujesz? Nie słyszałeś o niej? Ma naprawdę osobliwy przydomek. Przydomek? Więc, jaka jest ta cała pani Tsunade? A, zaciekawiła cię, co? Tak. Jakby to ująć? Z jednej strony jest trochę niemiła, no i na dodatek jest niestety powszechnie znaną hazardzistką. Świetnie! Skoro wszyscy ją znają, powinno nam łatwo pójść. O tak, jest znana. Można powiedzieć, że ona jest legendarna. Więc cóż to za osobliwy przydomek? Legendarna. Legendarna. <grym wytkujesz> Legendarna! Frajerka. Aha. Jednak choć jest legendarną frajerką, to niełatwo można ją znaleźć. Dlaczego tak mówisz? To nie jest osoba, która godnie się starzeje. Używa jakiegoś jutsu, które maskuje jej wygląd. Ma 50 lat, ale na pewno wciąż wygląda na 20-latkę. E? To nie wszystko. Podobno niedawno nauczyła się zmieniać wygląd z nastolatki na 30, a nawet 40-latkę, żeby sprawniej ukrywać się przed swoimi wierzycielami. Okropne. O rany, to jakaś czarownica. No cóż, Sunadę zawsze uwielbiała hazard. Niestety nigdy nie miała szczęścia ani umiejętności. Ten przydomek po prostu musiał do niej przylgnąć. Ciągle zaciąga długi, których nigdy nie spłaca. E, to fascynująca kobieta. Ej, nie mamy czasu na wspominki! A? masz chociaż jakiś plan albo coś? Nie za bardzo. Czeka nas trochę pracy, ale jestem pewien, że coś wymyślimy. A, więc nawet nie masz pojęcia, ile czasu nam to wszystko zajmie? Nie zmarnujemy ani chwili. A? Cały ten czas poświęcimy wyłącznie tobie. Naprawdę? Musisz nabrać siły. Trenujemy! Hmm? Dobra! Zaraz, zaraz, zaraz, zaraz, zaczekaj. Już ci mówiłem, że nie chcę tego widzieć. Nie życzę sobie, żeby widziano mnie z kimś ubranym w coś, coś takiego. Czekasz? Bierzmy się do roboty! Dobrze, tylko bez pośpiechu. Ucząc cię, będę zbierał informacje od Tsunade. Inaczej niczego nie osiągniemy. A? Zbierał informacje? W tym mieście. Uhohoho! Zapraszam tutaj, zapraszam. Zapraszam do mnie. Dywalizacja! Zaczekaj na mnie! O tak, to będzie super! Nigdy nie widziałem takiego miasta! Odpoczynek też jest ważny, więc przed treningiem nieco się rozerwiemy. Ten festyn jeszcze trochę potrwa. Zostaniemy tu do jego końca, a potem zaczniemy trening. O, rany! Ależ ta żaba jest gruba! Bogacz z ciebie! Tak, trochę się tego nazbierało. Odkładałem wszystkie zarobki z moich misji. Na razie! Zatrzymaj się, chłopcze! Wezmę twój portfel na przechowanie. Hej, co ty wyprawiasz? Masz. Tyle możesz wydać. Co? Tylko 300? Żadnej dyskusji! Szanowanie trzech zakazów to obowiązek wszystkich młodych ninja. Jakie trzy zakazy? O czym ty mówisz? Chyba żartujesz. Nie słyszałeś o nich? Trzy zakazy dotyczą pokus, które mogą zniszczyć każdego shinobi. Chodzi tutaj o alkohol, kobiety, a także pieniądze. Dobra, żadna z tych rzeczy mnie nie dotyczy, więc nie ma problemu. Jestem za młody, żeby pić, nie kapuję, o co chodzi z tymi kobietami, a na pieniądze tak ciężko pracowałem, że nawet nie chcę ich wydawać. Mały głupcze! Z pieniędzmi nie ma żartów! Możesz nigdy nie przestać ich wydawać! Pieniądze posiadają przerażającą moc. Ta kobieta, Tsunade, upadła właśnie przez nie. I to mówi facet, który jest uzależniony od kobiet. Idę zobaczyć, czy znajdę jakieś informacje. Masz. Chcę, żebyś wziął tę torbę ze sobą. Jeśli przypadkiem się zgubisz, moja żaba tropiąca bez problemu wyczuje mój zapach. Nie. Nie. <śmiech> Nie mogę zapomnieć, że to jeszcze dziecko. A więc najpierw muszę coś przegryźć. Mogę dostać ośmiornicę z grilla? Pewnie! Trzy ziemniaki z masełkiem. Proszę bardzo. Sześć bananów w czekoladzie. Już podaję. Sześć czekoladek morelowych. Dziękuję, dziękuję. Trzy na leśniku. Proszę uprzejmie, polewa stoi na ladzie. Ekstra dużą porcję klusek, proszę. Już się robi. Masz tu bardzo dużo jedzenia. Chyba nie zamierzasz zjeść tego sam, co? He? Taki właśnie mam plan. Mm, proszę jedz. Eee, chyba jednak zjadłem za dużo. Ciekawe, co wszyscy robią. Kakashi Sensei, Sasuke, Sakura. Będę codziennie trenował, żeby wrócić silniejszym. Zobaczycie. Ale najpierw muszę spalić to jedzenie. Ostatni! Ja. Dziesiątka! To w cel! <śpionujesz> Trening z Shuriken na coś się przydał! <śpionujesz> <śpionujesz> Nie, jesteś do niczego! <śpionujesz> Zobaczymy! Co powiesz na to? Nie tak szybko! Co? <śpionujesz> Uwaga, Shinobi! Ninjutsu surowo zakazane! <śmiech> Dziękuję ja! Uważaj, nie powinieneś chodzić w tej masce ja! Ja! Ja! No? Hej! Jeden? Dziesięć? Sto? Ja! Ile tu zer? To on powinien za mnie płacić, skoro ma tyle pieniędzy na koncie! Stary Sknera! Niewiele zostało. Jeszcze jedno stoisko i na dziś koniec. Musisz stać się silniejszy. Trenujemy! <grym> Hej, jak leci! Poproszę dwie grillowane ośmiornice. Na tyle duże, żeby dorosły się najadł. Dobrze, proszę bardzo. Wysłajcie po jedzenie, tak? Dam ci jedną porcję dziecięcą za darmo. Dziękuję panu. Pan jest super. Tak uważasz? Dobra. Tę drugą dostaniesz za pół ceny. Dzięki. Kurcze, gdzie on się podział? Ha Haha! Ha! Ha? Ha? Ha? Ha, ha! No cóż, podoba mi się tu! O, witam. Mam nadzieję, że dobrze się bawisz, ha? Coś do picia! Przypomnij mi, jak brzmiały te zakazy! Co z tobą? Złamałeś wszystkie trzy za jednym razem! Nie mogłeś? Czekaj, Naruto! Sam sobie czekaj! Nie mogę uwierzyć, że przypuściłeś wszystkie przestań. moje ciężko zarobione pieniądze! Głupek, głupek! Zostaw! Posiekam cię na kawałki! Przestań. Spójrz na moją żawkę! Jest toska jak naleśnik! Uważaj! Zobacz, co zrobiłeś, mały! Poplamiłeś nowy garnitur naszego szefa, Łobuzie. Zapłacisz za to! Dawaj 100 tysięcy! Ja? Ten garnitur kosztował aż 100 tysięcy?! To lekka przesada, panowie. Mamy uwierzyć, że te szmaty warte są tyle pieniędzy? Szukasz kłopotów, starcze? Zamknij się, bo będzie po towie. Szef był czuninem z wioski ukrytej w Kamieniach. Legendarnym, mrocznym ninja, budzącym postrach w całej krainie. A, Interesujące. Legendarnym czym? Sam się o to prosisz, koleś! Zaraz oberwiesz! Naruto? Ha? To dobra okazja. Mam nowe jutsu, które chciałbym ci pokazać. Skup się. Koniec tego! To był wypas! Zrobiłem to delikatnie, nie są warci mojego wysiłku. Zaczekaj chwilę, jesteś... legendarnym. Przepraszam, uszkodziliśmy pańskie stoisko. Proszę, to pokryje straty. A, dziękuję. W takim razie chciałbym kupić wszystkie balony, które posiadasz, także wodne. Może być? Oczywiście, panie! To nie był zwykły ruch ręką. Co to takiego? Naruto! A? Chodźmy stąd. Czas na trening. Tak jest! Genialnie! Nareszcie weźmiemy się do roboty! Proszę, podtrzymaj ten balon. A? Co mam niby z nim zrobić? Zastanów się. Widziałeś jutsu, które zrobiłem? Aha. Jak mógłbyś je opisać? Eee, zakręciłeś nim jak kołowrotkiem. Aha, wciąż nie rozumiem, ale mam pomysł. Obracamy. Proszę bardzo. Obraca wodą w balonie, nie ruszając ręką. Chodząc po drzewach, musiałeś zebrać i utrzymywać energię czakry. Gdy chodziłeś po wodzie, musiałeś uwalniać ją równomiernie. Te rzeczy już opanowałeś. Dzięki ćwiczeniu z balonem dowiesz się, jak tworzyć strumień czakry. Obracać nim, jak sam to nazwałeś. Ale jak stworzyć strumień czakry? Nie martw się. Obiecuję, że przejdziemy do konkretów, gdy tylko poznasz podstawy. Najpierw zbierz czakrę w dłoni, używając techniki wspinania się. Następnie uwolnij jej równy strumień przy użyciu techniki chodzenia po wodzie. W końcu użyj czakry, by poruszyć wodą w balonie. Zaraz, już rozumiem. Chodzi o to, żeby obracać wodą w balonie tak długo, dopóki ten pęknie. Świetnie. Wreszcie zacząłeś myśleć. Dobra, trenujemy do zachodu słońca. Tak jest. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Jetix Studio Eurocom. Reżyseria Tomasz Marzecki. Dialogi Michał Użykowski, Dźwięk i montaż Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Marzena Omen-Wiśniewska. Udział wzięli Paweł Szczesny, Adam Pluciński, Robert Tondera, Joanna Pach, Tomasz Marzecki i inni. Władzę ten przeklęty balon choćby nie wiem co! O! Masz dobre podejście! Powinno mu się udać. Woda chyba zaczyna się ruszać. Pozostaje pytanie, czy balon pęknie? W następnym odcinku ćwicz dalej, a balon wybuchnie! Hej! Czemu to nic nie daje?